O realnym uśnioskiem. Ja bym chciał, żebyśmy zobaczyli przede wszystkim trzy rzeczy. E, I to są trzy cechy, które ewidentnie nie są cechami uczniowskimi. Radienie e, Łukasze. Od 57 do 62 wersja. Łukasz, 9 rozdział, od 57 do 60. Tutaj mamy trzy osoby, trzech ludzi. I to jest wzór, który podaje nam I to jest pewne nawiązanie. Teraz, do tego, co ja mówiłem wcześniej. Podaję, podaję nam teraz przykład tego, e, jaki sposób Bóg poprzez swoje Słowo, poprzez, poprzez to, że nas kieruje do swojego Słowa i swoje Słowo wykłada nam przez Grupa Świętego, w jaki sposób nas wyspowada z wszelkiego rodzaju wiedzy. Tutaj jest na przykład wyswobodzenie ze zwiedzenia pod tytułem, że e, każdy jest uczniem że każdy jest uczniem. To jest zwiedzenie, że, każda, <coughs> ja mentalna, że każdy jest uczniem. I taka mentalność, że każdy jest uczniem, to musi być wykorzeniona z nas. To, że jesteś uczniem, ani Ciebie nie czyni lepszym, ani kogoś gorszym. W Królewskim Bożym nie ma lepszych ani gorszych. W Królewskim Bożym w ogóle nie rozpatrujemy rzeczy na pułapie wysoki, niski. To, się tak, to tak nie jest. Jezus bardzo dawno rozwiązał to, to, ten temat. Mówiąc, kto z was chce być pierwszy, niech będzie ostatni, tak? Kto z was chce przewodzić, niech będzie sługą wszystkich. Czyli Jezus pokazuje to no w ogóle... Nie, nie ma tutaj tego rodzaju yy, yy, zróżnicowania. Zróżnicowanie jest na, na innym połapie. Czyli te inne zróżnicowanie nie czyni ludzi gorszymi niż lepszymi w Królestwie Bożym. Bóg kocha każde swoje dziecko w taki sam sposób. Natomiast to, czy ktoś jest uczniem czy nie, nie jest, yy, jest zależne od Boga, bo Bóg każdego powołał na ucznia. <Ky> Rozumiesz? Każdego powołał Każdy jest powołany na ucznia. Teraz istnieją jasne przesłanki, że nie każdy tym uczniem się staje. Prawda? Nie każdy. A więc ty jako uczeń musisz przede wszystkim wiedzieć, co masz w swojej duszy do zrobienia jeszcze i też musisz wiedzieć, z kim masz do czynienia, jeżeli chodzi o innych ludzi. Bo inaczej traktujesz ucznia, inaczej nie ucznia. Ja inaczej traktuję uczniów. Ludzie, którzy są uczniami, zupełnie inaczej traktują. Ludzie, którzy nie są uczniami, traktuję zupełnie inaczej. Ludzie, którzy są uczniami, to oni, e, ja, ja na przykład przyjaźnię się tylko z ludźmi, którzy są uczniami. Ja nie, ponieważ ja nie umiem inaczej. O, ja już się, ja, ja nie potrafię. Dla innych ludzi mogę być, mogę być e, sługą. O, mogę służyć. ludziom. Służyć może wszystkim. Możesz siedzieć u stóp każdego człowieka i mu służyć. Być nogi możesz wszystkim. Pomagać możesz wszystkim, tam gdzie się Bóg skieruje. Tak? Ale przyjaźni się to jest coś większego. Ja zawsze przytaczam film pod tytułem 300. Tam jest opowieść o przyjaźni też. Tam jest o przyjaźni dużo opowieści. Przychodzi taki garbaty, zniszczony człowiek do Leonidasa, do króla i mówi: Też chcę być spartiatem też chce być wojownikiem. i mówi do niego, o zobacz, mam tarczę, mam miecz, mam zbroję, tak? A jest strasznie zgarbiony, jest taki powięty i sięga Leonidasowi do Zobionego. Leonidas do, do niego no, mówi, mówi, przyjacielu, za go traktuje, z miłością, to jest miłością, bo przyjacielu, podnieś swoją tarczę, jak najwyżej potrafisz. I on tam podnosi to tarczę z takim, wiesz, i, i sięga tego, Tą darczą dopód. Piotr no, Lenina z do niego mówi ten król, mówi słuchaj, zasady są takie na wojnie, że jeżeli twój stoi obok Ciebie Twój partner, tak? Twój brat, wojownik taki, jak, to Ty masz za zadanie chronić siebie, tak? I tego, który jest obok Ciebie. Jak byś mnie ochronił? Nie ochronić? I on go nie odrzuca. Mówi, może zbierać trupy na polu Pomagać nam, tak? Ale nie pójdziesz z nami do boju. Nie pójdziesz z nami do boju. W Księdze Mojżeszowe, chyba ja piątej Księdze Wojrzeszowej już nie pamiętam, jest prawo wojny. Wy poczytajcie prawo wojny? Zupełnie inne prawo. Tam od razu, bo kto bojaźliwy nie zostanie w domu. O nich nie wyrzucali z Izraela. Wiesz o co chodzi? Ale tak. kto pojawił niech w domu w Kto tam tę rodzinę założył? Do domu. <śmiech> Jezu, chodzi. Jeżeli jeszcze nie obcowałeś z żoną swoją, do domu. Spartaczki. A więc musisz wiedzieć, kto nie jest uczciem, żebyś wiedział, jak masz ludzi. Leżałem na ziemi i byłem szczęśliwy, że tyle miłości będzie było. Jak miałem ciężar na barkach, rozumiesz? To on w tej swojej miłości nie podszedł mi nie pomógł. Tylko stał za mną i się darł. Dasz radę! Traktował mnie jak równego sobie. Uczniów, innych boczniów traktujesz jak równy sobie. Co jak inny sobie, jak równy sobie. Tak to jest w innych uczniów. Czyli podchodzisz do ucznia, jak do siebie. Ty nie podchodzisz do ucznia, żeby nie zranić go. Bo uczenie jest niezraniane. Nie może zranić swojego. Nie możesz. możesz. Uczenie się nie obrazu. Uczniowie nie mają komfortu, że się obrazi. nie Obraźię, ty, to jest śmieszne, to ja mówię, obraziłeś, się masz kocha? Ja zawsze mówię, Demo demon pocha. To demonicznie jest, mówię to, to uwolnie. Odczynić. Uczeń to jest inna konstrukcja, bo on sam postanowił być uczniem. I Bóg zaczął na nim inaczej pracować, a nie uczniów inaczej traktuje się. Inaczej. Ja inaczej traktuję moją córeczkę, a inaczej mojego syna. Są zupełnie inne rzeczy, wiesz? Moim synem, jak się przywita, jak dostanie boksa pod nerkę, to się z nim przywita, tak? no facet nie Taki boks pod nerkę załatwił się moją córkę. Bym ją tym załatwił pochłady zęba, to zębach, pochłady zębach. Rozumiem? Skrzywdziłbym ją. Skrzywdziłbym, bo ona jest siedmioletnią dziewczynką i nie jest tak miękka, taka miękka. <taka> tak bardzo, za to tym? Się... Inaczej się traktuje siedmioletnią córkę, inaczej siedemnastoletniego chłopaka, który chodź z tobą na Inaczej. Inaczej traktujesz brata czy siostrę, którzy są uczniami. Ty wierszy ma do czynienia z wojownikiem. Wojownika, że traktuje, jak wojownikiem. Wojownika traktujesz się jak wojownika. A inaczej ma do czynienia z bratem, którzy są pacjentami. Traktujesz jako pacjenta. Inną pomoc im nieść. I pewnych rzeczy nigdy z nimi nie robisz. I musisz wiedzieć, kto już nie mnie To jest taki przykład ekumeniczny, ale on jest właściwie taki sam. Gdy byli w drodze, ktoś się odezwał do Niego. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się umutasz. Jedno mu powiedział, Lisy mają nory, a takich gniazda, natomiast syl człowieczy nie ma gdzie by w głowie. Potem, e, potem do niego ktoś inny powiedział, "Aha, potem powiedział do innego, pójdź za mną. Ten odpowiedział, panie, pozwól mi najpierw odejść i powołać ojca mego. Odpowiedział mu, umarły pozostaw grzebanie umarłych, ty natomiast dzieci głos w Królestwo Boże. Jeszcze ktoś inny oznajmił, pójdę za tobą, panie ale pozdrowiemy, w pożegnać tych, którzy są ze mną w domu. Jezus mówił tak, jak powiedział, każdy, kto przykłada rękę do pługa, ogląda się za siebie, nie nadaje się do inwestorów. I tutaj nie mówimy o nowym narodzeniu, pamiętajcie. My w ogóle nie poruszamy dzisiaj tematu nowego narodzenia. Nowe narodzenie to jest fundamentalna rzecz, bo w ogóle my nie mówimy dzisiaj o tym, kto idzie do piekła, kto będzie do nieba. Rozumiecie? Ja cały czas to podkreślam, żeby każdy dobrze to zrozumiał, również te osoby, które nie być uczniem, a potem pójść do nieba. nie ma na wózku waleckim można wiedzieć. Dopełznąć. Doczołgać Rozumiesz, co to nieba? po prostu załatwiła nam to krew Jezusa. Niezasłużona ofiara nie zasłużona Ciebie Bogota. Ale my nie o tym mówimy. Już. My mówimy o tym, co dalej człowiek robi ze swoim życia, ale o no co nie robi. I widzimy trzy kategorie ludzi. Pierwszy chce sam się pochować. Sam się pochować. Jezus układa, że to jest niemożliwe. Powołanie przychodzi od Boga, nie od człowieka. I ten pierwszy chce się sam powołać. Ktoś, kto się sam powołuje. Ja to dużo ludzi, którzy się sami powołani. O, oni są sobie. Nie możesz jednak że jestem pastorem. Ja mówię, słucham, myślałem, że jesteś źcisiek. Ja nie wiedziałem, że jesteś pastorem. Ja nie wiedzieliśmy, że, że to coś dla Ciebie znaczy. To jest bardzo ważne, zobacz. Facet jest zwiedziowy. Uważa, że jest pastorem. Bo słuchaj, znaczy, to, jest, to jest absurdalna historia. Witam się z kimś. Tak? Ja mam na imię Artur, na nazwisko Ceroński. Tak mam w dokumentach. Rozumiesz? Ja mam te różne rzeczy, które są potrzebne do prowadzenia Kościoła, pieczątki i tak dalej i tak dalej. Ja tego używam, bo taki jest wymóg społeczeństwa, w którym żyjemy. Rozumiesz, ja mam koloradki różne w domu, gdzie tam na jaką okazję, tałec żydowski, żeby się przykryć, jarmułkę, gdzie tam nie Bóg pośle, ja tam, ja mam całe wszystkie gadżety potrzebne. Rozumiesz, Ja jak trzeba, to nie ale muszę też odprawić. Wszystko drogie byle się wkręcić w jakieś tryby i aby jakkolwiek, ale Chrystusa zwiastować ludzi. Amen, amen. guzik obchodzi, którędy wlewę. Rozumiesz? Wśród Żydów będę jak Żyd, wśród Greków jak Grek, wśród Meneli jak Menel, a wśród Inteligentów jak inteligentów Będę grał, jeżeli będzie potrzeba. Będę udawał, że jestem dzieckiem urodzeniem na emigracji. Jeżeli do końca nie rozumiem, będę mówił łamaną polszczyzną. Jeżeli tylko będę mógł komuś zjastować Chrystusa. Rozumiesz? Wejdę, w, we, we, wejdę do, do czyjegoś życia za pomocą różnych rzeczy. Rozumiesz? Albo prawa, albo wdzięków, albo czegoś innego. Wśród tych, którzy są pod zakonem, będę jak zakonnik. Wśród tych wolnych będę najwolniejszy. Aby Chrystus był zjastowany. Ale to nie czyni mnie, innymi niż jestem. Bo ja wiem, kim jestem. Ja nie wiem, kim jestem. I Bóg mnie lubi na surowo i na surowo sobie przed Bogiem chodzę. Inaczej to by Bóg stworzył ludzi w ubrach. Zobaczmy się ten prosty fakt. Zgadnijcie, dlaczego ludzie chodzili nago przed Bogiem. Bo Bóg to lubi. Słyszałem najkrótszą definicję, Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Jak już o tym nie rozumie. mi mądry rozmównik też kiedyś powiedział. Ten powiedział, dla przyjemności. Nie było żadnego logicznego powodu stworzenia człowieka. Poznaj, tym, szok. No, tak naprawdę. On, wielki Bóg, posiadający absolutnie wszystko, będący wszystkim, we wszystkim, stwarza człowieka taką jednostkę, kruchą, słabą, nieżo to Po co? Bo po co to robi? Po co? Po co? Ja długo, długo się zastanawiałem, po co różne rzeczy są na świecie. Po co? Na przykład po co jest wiklinowy koszyczek? A w nim kwiat? Papierny. Po co to jest? Wiem po co jest wałek, wiem po co jest mikser, wiem po co jest linijka. Rozumiem, co to chodzi? Ale koszyczek? On tam stoi. Po co on tam jest? Wiecie po co? Jest? Dla przyjemności. Ponieważ ktoś chce mieć przyjemność, on tam stoi, ktoś nie pasuje ten koszyczek. Cieszy się tym koszyczkiem. Cieszy się tym koszyczkiem. I ma prawo się cieszyć koszyczkiem, Rozumiem, że co chodzi? A mnie guzik do tego. Okay? Bóg stworzył człowieka dla przyjemności, Bóg stworzył człowieka nagiego. Bóg cię lubi na surowo, na nago. Bóg cię nie lubi z oprawą. Wiesz o co chodzi? Jesteś jaki jesteś. Jeżeli jesteś liderem, jesteś przywódcą, kimkolwiek jesteś, kimkolwiek zawsze, bądź sobą, ten w ogóle uczeń to jest, jest sobą, sobą jest. Przebiegły jest do kości, jak wąż. Jak wąż. jest się wszędzie w stanie wkręcić. Przyjąć każdy tok myślowy, żeby tylko się dodrapać, dodukać. Rozumiesz? Ale On jest sobą. Pierwszy chce się powołać sam, mówi idę za tobą, dokądkolwiek się udać, nie można się samemu powołać, nie można samemu się ustanowić, nie można samemu, ja mam taki komfort, powiem wam o moim komporcie życiowym, nikt mnie nie może odwołać, bo mnie nikt nie powołał. Nikt nie może zadzwonić, to nie powiedziałem, odwołuję Cię. Ja mówię, nie powołałem Cię. Polska. Smutna sprawa. To bardzo wielu ludzi denerwuje. Są wściekli. Bo na Ciebie nie ma badań no i nie ma na mnie Ale na ma być paty. co ja chcę? Na że patrę. Bóg Cię powołał. A jeżeli ktoś uzurpuje sobie. Bez przerwy się obnosi z tym, kim on jest i wymaga od innych z uwagi na to, kim on jest jakiegokolwiek szacunku, okay? to nie jest uczeń w ogóle. Musisz mnie szanować, bo. Dlaczego on cię szanował? Czy to ode mnie zależy, czy ja kogoś szanuję, czy nie? Ja? To ode mnie zależy. Dlaczego? Ja na przykład się w ogóle nie domagam szacunku od nikogo. Nigdy od nikogo. Ja mam tak wywalony na to, czy ktoś mnie szanuje, czy mnie nie szanuje. Co mnie to wchodzi? Akceptacja. Zobaczcie, wracamy do fundamentów Nowego Narodzenia. Akceptacja polega na tym, że Cię nie interesuje to, co myśli o Tobie drugi człowiek. Dlaczego? Ty się cały czas jesteś w dobrze. 24 godziny, razy. Jesteś cały czas w, w dobrym miejscu. Jesteś w dobrym zadowoleniu. Rozumiem dlaczego? Chrystus został odrzucony, tak? Abym ja został zaakceptowany w godzinie. Hallelujah! Bóg odrzuca Jezusa Chrystusa, po co go mówię? Żeby miejsce dla mnie zrobić. Rozumiesz? Chodź syneczku, jestem za to. Jestem zaakceptowany. Wszyscy mogą na mnie wieszać psy, pluć i tak dalej, a ja jestem dalej Synem Boga. I on mnie kocha. halleluja, nie szuka, mu. nie potrzebuję mówić komuś, jestem Synem Boga. Ty zapyta, kto Ty jesteś a co taka kto dobrze przy Tobie mi jest? Bo no, póki Jestem Synem Boga. A jeżeli na dzień dobry ktoś wyjeżdża, rozumiesz? Kto pokazuje, że kim jestem, szanuj mnie, bo jestem Bożym Pomazańcem. Szanuję go! Nie uważam się za większego od niego w żadnej wierze! Ja się bardzo chętnie od niego czegoś dążę, ale wiem, że mam do czynienia z pacjentem! Pacjent ma podwójną osobowość. Jest ścisiek, jest pas, Jest ścisiek i jest ksiądz. Rozumiecie, jest ścisiek i jest biak. Jest ścisiek i jest jakiś tam usługujący. Szanuj mnie Bóg. sam się, samu się nie można powodzić, Bóg powodził, Bóg powodził, Bóg powodził i Bóg rozpoznaje to, że, że go Bóg powodził. A więc ktoś, kto sam o sobie coś mówi, sam o sobie, Prawda? to nie jest żaden powód, żeby w ogóle tak myśleć, że, że tak właśnie jest. Jeżeli kto, a jeżeli ktoś wymaga jeszcze od nas tego, abyśmy go jakoś tam traktowali, to mamy na pewno pewność, że to nie jest uczynnikiem. Rozumiesz? Na pewno nie. Druga rzecz, drugi jest powołany przez Jezusa, ale ten chce najpierw spełnić wymogi prawa. Tym Wiecie, że, dlaczego on mówi, pochowam najpierw Ojca? Bo to jest prawo, to prawo żydowskie, bo to jest prawy człowiek, prawy człowiek, to no nie to, że on miał taki kaprys, że ojca pochowa, że on był emocjonalny. Wcale nie chodziło o jego emocjonalność. Chodziło o jego prawość. O jego sprawiedliwość według prawa. Chrzci ojca swego i matkę swoją. I on zamierza spełnić ostatni obowiązek czczenia ojca swego. Nie można być uczniem Jezusa i próbować spełniać prawo. To dwie zupełnie różne rzeczy to się rozchodzi. Rozumiesz, jak stare prześcierano się rozrywa. Ja o tym nie raz powtarzam, albo jesteś pod łaską, albo pod prawą. Rozumiesz? Albo usiłujesz coś robić i usiłujesz coś osiągnąć, tak? Albo jesteś pod łaską. To jest wielka rzecz. Jest wielka różnica. Usiłować coś osiągnąć. Ja w ogóle nie usiłuję coś osiągnąć. Ja czasami to się czuję tak i słuchajcie, wypluty teraz. Jeszcze takie różne są atakiem, że rzecz, znaczy ja w ogóle nie czuję, że już nie wiem, co chodzi. Rozumieć jest w ogóle, z czego ja jestem. Jak się modlę, to jest w ogóle ciekawe. Modlę się do Boga, ja, a, a, a, a w ogóle moja psychika jest rozregulowana, jak stary zegar. Rozumiem, że to, on mówi to. On mówi to, ja, to jest tak piękne, kiedy w ogóle słyszysz go w duchu. bo mówi do ciebie w duchu, a twoja psychika się nie nadaje. Twoja psychika najlepiej w tej chwili to by się wycochowała i schowała w myślą dziurę. Twoje emocje, twoje myśli, a jak jeszcze ciało się źle czuje, to bądźmy. Jak jeszcze wyspany jest, jak jeszcze gdzieś tam się pokłóciłeś z mężem, z żoną, coś tam, coś tam, wiesz że co W ogóle i jeszcze tego Boga, dusza do ciebie, ona, dusza to się zawiera rękami i nogami, czyli tak jak nasz kot. Mamy kota, rozumiesz? I ten kot jak się do łazienki go chce włożyć, to on będzie ciebie tak. Sam tam wchodzi, ale jak się tam niesie, bo żeby tam go wyszorować, bo coś tam na rozrabia, no nie no to człowieku. To jest dym na cały dom, tak? Dusza nasza. Nie chodź tam. Nie chodź. A ty w duchu jesteś. Idziesz. Idziesz w duchu po prostu. I ty widzisz, że dzieją się wspaniałe rzeczy, tak? Bo nie jesteś pod prawem. Mnie codziennie oskarża całe prawo z scenariu. Ja kiedyś dostałem objawienie od Boga, że prawo z synają to jest mąż i potem. Wszystko może oprócz płodzić, oprócz płodzenia. Wszystko może zrobić. Mąż i potem wszystko może. Dobrze wygląda, dobrze funkcjonuje. Wszystko może, tylko nie zrobić dziecko. Dlatego zostało nowe przymierze wprowadzone. Skuteczne. Tam to nie było złe, tylko bez Po prostu. Nie nadawało się. Trzeba było prowadzić siłę. Jak to stare <coughs> podzębiorstwo. A więc albo człowiek jest uczniem, albo jest pod prawem. Uczeń nie jest pod prawem. Nie ma żadnego ucznia pod prawem. Uczeń pod prawem to nie uczeń. To człowiek, który drży przed karą. Bo ktoś, kto jest pod prawem, drży przed karą. drży przed odpowiedzialnością. A uczeń nie drży. Ja sobie nie wyobrażam, czy chodzi do szkoły i się bałczy. Rozumiesz o co chodzi? po prostu wiesz, że chodzisz do szkoły i już masz pierwsza wizja jest swoja taka, że wchodzisz i włożę cię nie. Że cię wywalił, po wokół Póngiesz na lekcje, proszę Ciebie, wiesz, spacyfikuje Cię Pani od języki kolanem, jest żołądek. wie. przygotowałeś się? We życiu będę w takiej szkole. ze szkoły. Mówię, cóż za życie. Rozumiesz? To nie jest życie. Tym się dzieci straszy. Dzieci się straszy dziadem, tym młodzie Cię straszy w mieście. Rozumiesz? Ja więc karpłam. Ma palu, bez oka, nie straszyli. Jak kiedyś, jak byłem mały, taka pani, nie miała oka. miała taką łopaskę jak chira. Nie straszyli to siebie. Nie będzie ja <grym> to przyjdzie <pisał> pani taka i taka. W prawym scenaniu to się dzieci straszą. To też jak rodzice są, rozumiesz, szarpnięci. Cię Bóg kara! Wiesz o co chodzi? Cię Bóg! Ale który? Który Bóg nie ukarał? Bóg jest jeden! To nie ukarał. Nie ukara mnie Bóg. Dlatego sobie śmiało poczyna boję Bóg. Ukaże Bóg. Ukaże. A więc albo jesteś, albo ktoś jest uczniem, albo jest pod prawem. Jak ktoś jest pod prawem, dla Ciebie jest to jasna informacja, że to nie jest uczeń. No może być uczeń, w każdej chwili bo jest powołany na tak? Ale niestety w, te, w tej chwili on jest związany przez pokowy prawa, jest bo On się już nie będzie uczył. I Koniec I Trzecia rzecz. Trzeci chciał iść z własnej inicjatywy za Jezusem. Na swoich własnych warunkach. Niestety uczeń to nie jest ten, który chce iść na własnych warunkach. Panie pójdę, ale. Panie, ale ja mam ale. Panie ja pójdę, ale tutaj. Panie ja pójdę, ale muszę załatwić sprawę. Panie muszę poukładać te rzeczy, tu wszystko poukładam, ja tu wszystko będę miał teraz pod kontrolą, to sobie pójdę. Okay. Tak nie działa. Tak nie działa. To jest dokładnie samo, co uczeń, bo powiedział tak, jak napiszę maturę, będę chodził do szkoły. No kto to jest dłu... No po to chodzisz do szkoły, żebyś napisał maturę. Uczciem jest się po to, żeby, żeby się czegoś dołączyć i żeby mieć jakiś skutek w wyniku tej nauki dopiero. Rozumiesz? Nie mówi się, że ja coś tam będę miał. Dla ludzi mówią, a Dawid to się tak mówi, a ten Jakub to się tak modlę, ten Jakub żył 4 lat temu, daj spokój Jakub, bo mówił Bo mówił tam Jakub, Panie, pójdę z Tobą, jak będziesz Bogusław <słysy> się i Co to w ogóle? Mówię, przestań czytać, przez przez 6 miesięcy, tak ten stawać. Skup się w ogóle na czymś innym człowieku, no, Jakuba zamieszałeś. Jakuba w nowe przymierze zamieszałeś Jakuba? No Jakuba? No Jakuba człowiek Proszę cię. Jaki to jest przykład dla mnie? Ja. Czego? Proszę. Bez sensu. Ja sobie mogę wyciągnąć jakąś duchową prawdę z jego życia. Prawda? Ja mogę jakąś duchową prawdę wyciągnąć z jego życia, bo Bóg objawia duchowe prawdy na podstawie życia ludzi. W Testamencie, tak najbardziej. Ale nie na podstawie jego zafunkcjonowania jako człowieka. Wiesz o co chodzi? Za Jezusem idzie się absolutnie na podstawie posłuszeństwa. Uczeń to jest posłuszny człowiek. Uczeń to mówi: idę. Ktoś pyta: dokąd? Nie wiem. Wiem za kim. I mówię, to jak to, to, to, to, to, ty nie wiesz co tam będzie dalej? Ja mówię, ja nie wiem co będzie dalej. A, wiem jedno co będzie dalej, będzie na pewno dym i awantura. To wiem na pewno, bo taką obietnicę no. tam. mieć gdzie będziecie. Jedna obietnica, to wiem, że będzie na pewno. Dym, jakiego mało po prostu. Nie chcesz dymu, nie ma problemu. Człowiek, który nie jest uczniem, on zawsze będzie mówił tak. Ja bym Boże, ja, ja pójdę, ale ja tutaj muszę sobie tą ścieżkę wyłożyć. Jakoś ja muszę to wszystko lepiej zrozumieć, ja muszę to i tak dalej, i tak dalej. Podjąłem to za 5 lat, co tam u Ciebie. Wiesz co, to już doszedłem do pewnych rzeczy. Ja mówię człowieku, starzejesz się. Starzejesz się, rozumiesz, a Putin tym Troszeczkę się pospieć. Troszeczkę się pospiesz. Być im uczniem. Bo 5 lat to się nie siedzi w jednej klasie, bo to jak ktoś siedzi pięć lat w jednej klasie, rozumiesz, to do szkoły specjalnej. Specjalna szkoła. Więc nie idziemy za Jezusem na własnych warunkach. Uczeń nie idzie za Jezusem na własnych warunkach. Uczeń idzie za Jezusem, ponieważ podjął taką decyzję. Panie, idę. Tak jak i zajęć. Kiedy Izajasz zostaje dotknięty z pod Bożego Tronu w Jego usta, tak, przychodzi świat do Jego życia, tak? to już nie narzeka, bo wcześniej narzeka, widzieliście co to robił? O, zobaczyłem Boga umrę, gdyż jestem człowiekiem nieczystych wart i żyję wśród ludzi nieczystych wart. Zobaczcie, co on widział. widział wszystkie swoje markamenty widział markamenty środowiska, w którym żyje. Dzisiaj, powiedzmy, człowieka wierzącego, który mówi, a ja tu taki jestem słaby, ja tu to, to, a Kościół, w którym jestem, to już w ogóle. I zajasz. i Izajasz. przed Bożą i Izajasz po Boże Ingerencji. Kogo pośle, pyta Pan, pośle Ingerencji. On nie pyta, dokąd, on nie pyta, po co, on nie pyta, <śmiech> jakie skutki. Wiesz o co chodzi? On nie pyta, co ja z tego będę miał, co tam się w ogóle wydarzy, co tam się nie wydarzy.